Lekcja druga. Cześć, skąd jesteś? A. Ćwiczenie 1. A. Dzień dobry. Jak się pani nazywa? Nie rozumiem. Imię i nazwisko. Aha! Jestem Angela Brown. Skąd pani jest? Przepraszam, nie rozumiem. Z Anglii, z Francji, z Niemiec? Jestem z Anglii. Gdzie pani mieszka w Krakowie? Adres? Tak, tak. Adres w Krakowie. Kraków, ulica Długa 3. Tak, w porządku. Pani Angela Brown z Anglii. Intensywny kurs języka polskiego. To jest pani karta studenta, segregator i mapa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę bardzo. Do widzenia.